Pogo, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek szósty. W kolejnym odcinku Pogo, czyli podcastu o grach obezwładniających, usłyszycie moją rozmowę z kolekcjonerem, w którego żyłach płyną piksele. Marcin Stręg z wykształcenia jest architektem krajobrazu, ale teraz został przewodnikiem w Muzeum Techniki. O grach komputerach, pasji i planach na przyszłość, opowie już sam. Mamy taką wystawę. No, odróżniają to, że eksponaty można dotykać, jak się. Można dotykać I eksponatów. To, a, tylko wiadomo, że nie za bardzo, żeby się nie zepsuły, bo to czasem yy, emocje ponoszą. Yy, to raczej Pewnie. z tym jest ciężko i to trudno przemówić do, <laughs> e, przemówić do rozsądku e, e, szczególnie młodszym uczestnikom tej zabawy, ponieważ jak yy. wpadają, no to znaczy, nie mogę im wytłumaczyć, że joystick ma cztery guziki, i w sumie ma w ośmiu kierunkach można się poruszać postacią czy jakimś innym bohaterem gry komputerowej. Tak więc, no, joystiki legną gęsto. Trzeba, trzeba często wymieniać. A młodzież nie ma problemu? No bo to w końcu nie są rzeczy dotykowe w pełni, oni jeszcze nie są całkowicie z tym skażeni, ale większość jest e, jakby przesiąknięta tym, że trzeba dotknąć ekranu. Zgadza więc... się, tłumaczę, miałem nawet takie ciekawe, <śmiech> ciekawe, to jest autentyczna sytuacja, kiedy wchodzi młody dziecko, w górach, tak na oko 10 lat, rozgląda się, po, e, rozgląda się po całej tu wystawie, podchodzi do ekranu i palcem przejeżdża po ekranie, puka, naprawdę nic, prawdę, się, nie dziejemy, nic się nie dzieje. Znaczy ja wcześniej tak troszeczkę, z taki, e, tak troszeczkę taka, że, nie, to nie można nazwać złośliwością, ale dzieciom mówiłem, kochane dzieci, dotykając ekranu nic się nie dzieje. I spotkałem człowieka, który próbował dotknąć ekranu, żeby coś, coś się stało. No, Zdarza się. A jak właśnie ze średnią wieku, tak to określać. Tak, bardzo no, mali, to, bardzo duzi. Powiem tak, najbardziej zainteresowana grupa to jest od, od najmniejszych, czyli znaczy takich najmniejszych, którzy już kojarzą otaczającą rzeczywistość, czyli tak powiedzmy 5 6 12 lat do powiedzmy 40-50 lat bo to na to przypada okres, to jest taka rozpiętość wieku, starsze osoby no, już są mniej tym zainteresowane, ponieważ no, w tamtych czasach komputery były, komputery były wielkości przynajmniej lodówki i były zamknięte w specjalnych ośrodkach strzeżonych pilnie i, i, i operatorzy chodzili w białych fartuchach i w zasadzie no, były to tak zwane mózgi elektronowe. Więc rozpiętość, jak mówię, rozpiętość jest tak do. Od, można powiedzieć, no od zera do, do tych 50 lat i wtedy. Więc tak, dorośli patrząc na te komputery, mówią, że A dostaje dreszczy, B. Łzy mi napływają do oczu, C. E, chceli się wyć, na przykład, też takie spojrzenie, <śmiech> jak, <śmiech> dlaczego to minęło, a dzieci reagują całkiem, y, całkiem sympatycznie, ponieważ, no, oprócz jednego przypadku, który, y, czyli dziecka takiego, nie wiem, naście lat, które weszło na środek sali, rozleżało się z taką pogardą, i powiedziało, jakie to wszystko prymitywne i poszło sobie dalej. Mamy tutaj takie ciekawe, ciekawe sytuacje, na przykład tu siedzimy przed grą, którą ja tutaj dosyć tak żartobliwie nazywam FIFA 1983, czyli no, w wzór różnych piłek nożnych z roku 1983 to oczywiście żadna FIFA nie jest, ale przychodzą młodzi. Młode, e, młode pokolenie i tutaj na początku, jak włączymy, e, włączymy zaraz pojawią się tacy piłkarze dosyć kan, kancia, kanciasto zbudowani i mówią, że o, Minecraft, Minecraft. No kolorystycznie <śmiech> to, też opowiadamy. Minecraft i na przykład znana, znana strzelanka, znaczy pierwowzór tych, tych, taki prekursor tych wszystkich FPP, e, czyli Wolfenstein, mamy tutaj też. To też są komentarze w stylu o Minecraft. Tak, znaczy. tam się da wszystko zrobić, tak. więc nic dziwnego. A skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Jak to się tu oczywiście stało? Oddaję, oddaję honory Muzeum Techniki, ponieważ no, pomysł jako sam wyszedł, z, wyszedł tutaj z, z osób pracujących, które po prostu pomyślały i wymyśliły, że można zrobić taki taki festiwal, taką wystawę z działającymi komputerami, zabytkowe komputery, oprogramowanie. No Ja zupełnie przez przypadek, będąc tutaj na wiosnę tego roku, czyli wiosnę 2015, czyli pamiętam kiedy to było, chyba że kwiecień, maj, usłyszałem taką rozmowę, coś o że stare komputery, stare oprogramowanie, no i, wtedy, no i wtedy podchodzę i mówię, słuchajcie, no ja mam tego, kilkanaście pudeł, bo zacząłem to zbierać będąc w liceum e, i się tego trochę uzbierało, to jest oczywiście temat, to, to możemy, możemy zahaczyć zaraz o, o, o, o, temat, o temat zbieractwa e, i nie no, słuchajcie, no mam to, leży, rodzina trochę się puka w czoło, że to jeszcze leży, trzeba to przestawiać z kąta w kąt i, i, i zawala tylko miejsce, no to no to, no, to może tu postawię parę tych komputerów. No, i tak 1 lipca się zaczęła wystawa. E, potem ona sobie tak trwała półtora miesiąca, jako to, znaczy, można powiedzieć, bez mojej skromnej osoby. Ale potem ja stwierdziłem, że no, żeby było fajniej, no, no, ktoś powinien tutaj tak. tak no, delegować trochę. Tak, znaczy nie, no z takim, a ja, to znaczy, tak powiem, na, na powrót poczułem te emocje związane z tymi starymi komputerami, no, bo to wiadomo praca i tak dalej I w ogóle ja jestem absolutnie... Jeśli chodzi o... Znaczy, znaczy... Jeśli chodzi o komputery, no to każdy ma dzisiaj z tym do czynienia, to trudno powiedzieć, że nie mam do czynienia z komputerami, ale jeśli chodzi o takie, nie wiem, programowanie, elektronikę, ja jestem z wykształcenia architektem krajobrazu, tak żeby było śmiesznie, e, czyli e, jestem człowiekiem od ogródków, czyli no, tam, e, tak, robienia trawniczków, sadzenia żywopłotów i takie bardzo, bardzo... Fajne też twórcze. Ale no jak to się mówi, bardzo przyziemne. Mhm. Można to powiedzieć. Wszystko no. w ziemi. Zielonym, do góry, na Dosłownie do góry. przyziemne. Tak, bardzo <śmiech> dosłownie, dosłownie <śmiech> przyziemne. No i stwierdziłem, że no tutaj i taka wynikła taka rozmowa, że właśnie kogoś szukają. No ja mówię, no to zatrudnijcie mnie. No bo wcześniej przychodziłem tak sobie w weekendy tu popatrzeć, jak to fajnie jest. Zatrudnijcie mnie. No Myślę sobie, no jakaś zmiana w życiu na dobrze, dobrze czasami robi. No i zacząłem tak pracę pracę po, po, w połowie sierpnia, a wystawa miała być do końca ślipiec-sierpień. No i myślę sobie, no dobra, no to te dwa tygodnie sobie popracuję, będę miał CV, że pracowałem, e, pracowałem jako ten przewodnik po wystawie w muzeum, będzie to fajny jakiś tam epizod. No ale potem się kończy ten, e, kończy się ta, ta moja umowa, no i tam schodzę do dyrekcji, się pytam, jak tam, no fajnie było. A tutaj pan dyrektor się pyta, a ma pan czas we wrześniu? W pełni nie ma. A, a, a może do końca roku? No i się sobie, no dobra, no firma w końcu jest moja firma, to firma rodzinna, czyli dogadam się z zarządem. Raczej. Raz dogadam się z zarządem, czyli tam, czyli znaczy z moim bratem i z moją mamą. No jakoś się dogadałem. No i sobie tu na razie jestem. Yy, kończy się wrzesień, ale może będzie październik, a może będzie listopad, a może będzie do końca roku. Czyli jest znaczy, jeszcze szansa, no bo ja też trzeciłem tak się tak i w jeszcze jest Jeszcze jest szansa, ponieważ no, zainteresowanie jest bardzo duże. E, najfajniej to wspominam ostatnie tygodnie właśnie te lipiec, ten dwa tygodnie ostatnie sierpnia. No to tu były tłumy, to naprawdę, to muszę przyznać, że miałem co robić, miałem co robić i... Nikt nie próbował nic wynieść? Yy, I tu muszę pochwalić zwiedzających. <laughs> Jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ komputery zostawiłem tutaj, no można powiedzieć, no w zasadzie no, no miałem tylko zaufanie, no, no podpisałem jakiś, mhm. tam, jak to się mówi, jak to do muzeum, no, że zostawiam taki komputer, numer seryjny podpisany. No ale wiadomo no, to nikt, jak ktoś jest z, ktoś ma jakąś jak ktoś mówi ktoś ma okazję no to coś, karty, po, coś, nie coś, ci... coś, po, coś podwędzi i tu uwaga wspaniał. nie było ani jednego takiego przypadku wspaniały wspaniale wspaniał. no, raczej to się wykazali I, mi, tak, i to, to raczej no, oprócz, oprócz no, fizycznego niszczenia się sprzętu no, to, no, to, to już na to się nie poradzi no właśnie, jak taka kwestia jak temperatura, no bo sprzęty pracują no nie od rana do wieczora, ale dosyć intensywnie są włączone cały czas i telewizory i sprzęty. To znaczy no tak, no telewizory mi niestety na no już Z3 tu jest jeden do zabrania, dwa mi już tam zostały tego. Okazuje się, że na szczęście jeszcze nie ma co ich wyrzucać na złom, mimo że są brutalnie mielone to ja ich na pewno na zło nie wyrzucę, bo okazuje się, że są jeszcze ludzie, którzy to naprawiają i mówią, że to jest naprawialne, bo to, że telewizor wysiądzie, to nie oznacza, że bo tam czasami wystarczy no, wymienić jakiś, jakiś odręb, to no? jakiś tego i to działa. Następne 15 lat może działać, więc szkoda, a podłączanie Komodore 64 czy Atari, czy no, nie wiem, nawet amigi do płaskiego LCD-ka, no to jest profanacja, no, bo, bo wtedy czegoś takiego no, nie było, więc no. poza tym to, wbrew pozorom, ma bardzo fajny no, no, no co tu dużo mówić no to się do tego nadaje, no Dokładnie. to ma klimat wtedy, no. można oczywiście, ja widzę w, w, w internecie ludzie, którzy zbierają takie komputery i, i, i bawią się w stare gry, i podłączają do LCD, no wiadomo, ale to nie jest to samo. No, no. więc um, więc tak, no już nie wiem co, jakiś taki bo już. Znaczy, możemy skakać jak sami. Może jest podcast, tak. więc był jeszcze wątek kolekcjonerstwa. Wączą kolekcjonerstwa. No to wątek kolekcjonerski moje kolekcjonowanie tych sprzętów zaczęło się w liceum, tak, tak sobie tak to, przynajmniej liceum to jest pierwsza klasa 93 rok. I wtedy, no i wtedy zacząłem to zbierać, a powód był bardzo prosty, to znaczy taki oczywiście bardzo przyziemny jednocześnie i, i taki no, jakby, jakby odkucie się na, znaczy odbicie się, znaczy, jakby to ująć, to znaczy chęć posiadania tego, czego w dzieciństwie się nie miało jak To, to no, nie wstyd. Jak to, to, no, to, to, nie, to, nie, to nie było oczywiście wstyd. Znaczy, jako dziecko byłem bardzo zazdrosny. Jestem dzieckiem lat 80. Czyli miałem te kilka lat, jak były te komputery, i się widziało znajome, A to ZX Spectrum, a to Atari 65 x a to jakieś 800XL i tak dalej. Człowiek strasznie zazdrosił. A to, trzeba sobie jasno powiedzieć, były to sprzęty drogie. Dla Bad, przeciętnego człowieka. Chociaż tak z perspektywy czasu, no teraz to już tak nie... Jakoś tak specjalnie nie, nie żałuję, że wtedy nie miałem. No. znaczy to urastało w mojej głowie, w głowie dziecka do rangi jakiegoś, no nie wiem, no, można powiedzieć... Duchowego e, przeżycia. E, tak, to znaczy do tej pory dla mnie włączony monitor, szczególnie monochromatyczny, tak zwany zielono-czarny, z napisem Reddy i mrugającym konsorem jest to na krawędzi przeżycia mistycznego, to znaczy, człowiek tak stoi, oniemiały i tak, znaczy to może no być, no przeżycie mistyczne to może, ale takie przeżycie Pasz, estetyczne. Nie? Mhm. nie no, mistyczne. Ekstaza to, nie wpada, to mistyczne ale. Mistyczne, estetyczne. E, e, tak, e, przeżycie estetyczne, e, wpatruje się w to i, i. Czy może jest to powód, że no nie mam w tym kierunku jakiegoś specjalnego, jak to się, jak to kiedyś powiedział któryś. Z twórców science fiction, że pisarze, nie, nie, chcę tu oczywiście skłamać, ale ten, że mm, dostatecznie wysoko rozwinięta technologia jest nieodróżnialna od magii. Więc jeżeli, człowiek, więc jeżeli człowiek nie wie, co się kryje za jak ten komputer działa, jak tego, no to wyświetlony komunikat ready i migający kursor jest naprawdę no jakimś no, no przynajmniej przeżycie przy estetycznym, a wracając do tego kolekcjonerstwa, no w liceum zacząłem to zbierać właśnie z tego względu, że raz, że tego nie miałem wcześniej, pierwszy komputer to był bodajże Commodore 64, kupiony na giełdzie na Grzybowskiej, ale to już był taki schyłkowy ten, ten etap, ten początek lat 90., no to już tam ci, co mieli ZX Spectrum przesiadali się na Amigi, a część już miała nawet 2.8.6 z kolorowym monitorem e, e, i o, No i cóż, no i patrzę, a wtedy był ten właśnie taki fajny moment, kiedy ci, co mieli w, w większe możliwości finansowe, po prostu wyrzucali te wszystkie komputery. To można było dostać za 10 zł na jakimś bazarku od pana, który zbierał na, na jakiś napój wyskokowy typu denatura natura albo jakiś, nie wiem. <grym> Bo to tak, na przykład to jest takie, to już ci zbieracze, zbieracze komputerów to właśnie, czy jakichś w ogóle to mówili na przykład na wolumenie, to mówili to jak tam się, gdzie mogę takie komputery dostać, tam mówili mi, że e, i jedź na wolumen, tam jest tak zwany fioletowy zakątek. Od czego fioletowy? Bo to stali tam panowie, którzy, <śmiech> znaczy tak legenda głosi, y, pili, Pili de Naturat, no i u nich można było, nie wiem, oczywiście jest to prawda, ale w każdym razie u nich można było dostać na przykład Atari 65X wyciągnięty z jakiegoś śmietnika za, za jakieś 10 zł 15 od znajomych dostawałem z rzeczy po, po 10 zł, co te co teraz są na fali tak zwanej nostalgii, no, no już są po kilkaset, to mogłem kupić za 10. I yy, co ciekawe, jak zacząłem to zbierać, to myślałem, że jestem jedynym, jedyną osobą na, na świecie. To znaczy, że mam jakiś taki zająk, który jest nieszkodliwy. Bo wtedy jeszcze internetu nie było jako takiego. Jak byłem, pamiętam, byłem w liceum, e, to internet był dostępny do jakiegoś. był podłączony do jakiegoś komputera klasy 386. On był gdzieś zamknięty w jakimś specjalnym pokoju, i tam miał dostęp ludzie, nie wiem, z jakiegoś specjalnego kółka zainteresowań, czy tam nie wiem młodych naukowców, czy coś takiego. Tak więc w internet to w ogóle był tego. Dopiero potem poznałem, chodząc po różnych tam, był taki, pamiętam, sklep sklep na ulicy Białostockiej, gdzie tam sprowadzali takie, takie stare części komputerowe, to już w ogóle nie istnieje. I tam spotkałem pewnego człowieka, który okazuje się, że była już w internecie jakaś ten, lista dyskusyjna dał mi tam prowadził mnie na tą listę dyskusyjną. Tajne stowarzyszenie. E, tak, takie tajne stowarzyszenie. Ja wtedy będąc już nam na, na mojej uczelni, czyli na SDGW, tam był internet, można było się podłączyć. No i wtedy sobie tam czytałem, wymieniałem się tymi informacjami. No a potem już w końcu internet na ten dial up, potem internet jakiś tam Neostrada, no i teraz się okazało, że no, na całym świecie jest tych, tych ludzi trochę. Znaczyłeś taką żyłkę, żeby być lepszym od innych, nie. po prostu nie, no, zbierasz dla siebie. Znaczy nie, no całkowicie. zbierałem dla siebie, potem, potem przez jakiś czas to powiedzmy tak od 15 lat, no to trochę tak już tak, to co to, to wpadło to wpadło, to, to, się, to się brało, ale nie było to na zasadzie takiej, że miałem, no, no czas na to nie pozwala, no. praca, jakieś takie prozaiczne obowiązki i, i to człowiek nie miał w ogóle, w zasadzie to muzeum, no tu mi dało szansę po prostu, powrotu do tego i teraz nagle spotykam ludzi, którzy e, no, z którymi z, którzy na przykład albo coś mi tam e, którzy mają właśnie, pytam się, czy mają coś gdzieś po szafach, po strychach potem okazuje się, że mają jeszcze, no, więc e, więc warto to ten e, znaczy ja też uważam, że lepiej, żeby te, te, te rzeczy w, trafiły w jakieś takie ręce, które wiedzą co z tym zrobić a nie na przykład jak e, tutaj wśród zwiedzających nie zapomnę Pani, której rozmawiam o tym, że to zbieram, że czy ktoś nie ma. Pokazuję dyskietkę 5,1,4 cala, taką starożytną dosyć. Ona mówi, o takie miałam". No i co? No i paliłem w piecu, bo się świetnie paliły. to <rozumiałe> <ś"? śmienia> no już Pani nie kończy, to no już Pani nie kończy, już dobrze, ja rozumiem, rozumiem. A pamiętam, że były takie, człowiek, przechodził kiedyś to parę się temu, były przy śmietniku, ktoś rozsypane te skietki, 5, 1, 4, w ogóle to. No właśnie, to jak musi mieć jakąś taką m, cierpliwość, która e, jest nastawiona na czekanie na 10 lat, żeby coś, co było kiedyś, znowu było e, na fali no, za te e, 15-20 dziesiąt, no to no, no, no, trzeba. No, Powiedzmy sobie szczerze, no trzeba odczekać pokolenia. Co my? E, tak, no bo to, e, ludzie w moim wieku, e, czyli mieli tam powiedzmy tą, czyli tak 30-40 lat, no to mieli te, albo te 10, albo naście lat w latach 80. oni to pamiętają, no i teraz oni dorośli, jak powiem, życie ustabilizowane. <grym> kredyt we frankach, dzieci, mieszkanko, yy, jakaś niezła, niezła pensja, no i nagle sobie przypominamy, jak to fajnie było, kiedy sobie pograć. No i, Znaczy to jest, brzydko mówiąc, yy, taki... Yy, znaczy ten, ten ta, jak to się mówi, target, który w zasadzie sam się tworzy, znaczy my nie musimy tutaj specjalnie tam szukać kogoś, bo to ludzie przychodzą właśnie tacy w tym wieku i oni najbardziej tak emocjonalni, i dzieci... Cieszą się i czasami mówią, że ojejku, jak to, jak to niesamowite, że to, że, to, że to w ogóle, że takie gry były kiedyś. Jeszcze wracając do kolekcjonerstwa, no to oczywiście najciekawsze, znaczy moim zdaniem najlepiej pamiętam, najlepiej się pamięta takie momenty, kiedy oczywiście nie dam kupienie od kogoś, czy tam na Allegro, czy tego, tylko takie. Pamiętam, tam gdzie ja mieszkam, jest niedaleko mnie złom. Czyli tam elektrośmieci ludzie oddają i tego, i to było parę lat temu. I Idę sobie tak, mówię, a popatrzę, tam co oni tam mają. Ja mam jakieś telewizory, tego patrzę. Dwa Amstrady CPC 464 z dodatkowym interfejsem i zewnętrzną stacją dysków. I dwa monitory do tego, dwa komplety po prostu, które kiedyś, no to był w ogóle wypas nieprawdopodobny. I to widzę, że czeka na zmielenie. No i tak delikatnie, no. A po ile te telewizorki, klawiaturki. No. 6 no. dych za wszystko. Uch, no i to, to jest to są najpiękniejsze momenty, prawda? Jak... Znaczy na, na, ja czekam na taki moment, kiedy znajdę na przykład coś w to takie ale to już raczej nie nadejdzie, no coś w śmietniku, ale to, to, to, to raczej to jest no ciężko, inne. To, to raczej już ciężko. Był taki czas, mm -hmm. to, to ludzie mówili, że to normalnie ludzie wystawiali to do śmietnika. Można było Commodore, Atari, ZX Spectrum, to było to, ale niestety no, to, no już wszystko to, to, to już się tego. Teraz na przykład problem jest, e, bo tutaj no, mając nadzieję na rozbudowę tej wystawy i, i tego, no już tam w domu troszeczkę e, zmieniłem się z architekta krajobrazu na może nie tyle rasowego informatyka, no bo takich umiejętności no, nie posiądę, bo, no, bo się tym nigdy tak nie zajmowałem. No, jeżeli architekt krajobraz, zajmowałem się programami graficznymi no, do, do, do projektowania, czy tamtego, to mam jakieś pojęcie, ale jeśli chodzi o elektronikę, to trochę mniej. E, ale no, od biedy jakiegoś tam starego peceta, na przykład 286, no można poskładać jak się ma działające komponenty, typu płyta główna, karta graficzna. Ale na przykład jak sobie przypominam, u mnie chodziłem do podstawówki, oczywiście pierwsze kółko informatyczne to było e, oparte na jednym komputerze Amstrad CPC 628 z stacją dyskietek 3 calowych i to było w ogóle e, nieprawdopodobne przeżycie i wszyscy czekali na koniec tego kółka, żeby sobie pograć farier Attack albo w, w fruti Franka. Oczywiście na dwie osoby, bo tam na przykład w Harrieratach to jeden steruje, a drugi zrzuca bomby i to w ogóle było niesamowite. Potem y, była ta, y, sala, sala informatyki z prawdziwego zdarzenia, czyli komputery 286, bodajże chyba tak, bo już chodził Wolfenstein, więc podejrzewam, że Wolfenstein po, chyba, musiał mieć, chyba musiał mieć już 286 i czarno-białe monitory VGA. I, I ostatnio właśnie tak yy, właśnie zbieram tam części do tego 286, myślę sobie, no ale żeby historycznie było tak uprawdopodobnić, znaczy, żeby tak było jak kiedyś, no to powinien być czarno-biały monitor VGA, nie kolorowy. No kolorowy to wiadomo, no to można podłączyć, ale... No i tak poszedłem kiedyś na jakiś tam właśnie ten złom obok mnie, leży tam stosy różnych monitorów, no i się pytam, szukam czarno-białego monitora VGA. A ten człowiek się jednak, no nie patrzy, a to takie były. <laughs> tak, więc, tak więc już nie no. chciałem go pytać o monitory typu te monochromatyczne Herkules, takie w trybie tekstowym, w którym o dziwo działał Prince of Persia. Czyli to już w ogóle jest.. No, można, tak, Prince of Persia działał, jakiś tam Flight Simulator któryś tam. Ten Microsoftowy pamiętam. No i tak, no, yy. U, no i ja się zapętliłem, może <gulę gulę> jakiś... No, <gulę> Okej, okay, przejdźmy coś tak? nowego, bo mówiłeś, że jest marzenie, żeby rozszerzyć wystawy, to załóżmy, że jak zwykle, przynajmniej tak sobie wyobrażam, wchodzą kwestie, no tu, tu, tu to i sprzętowe i finansowe, ale gdyby nie było tego problemu, to jak byś widział? tutaj w muzeum, wszystkie piętra zajęte sprzętami, jak chciałbyś to No, opowiadać? muzea informatyki czy, czy komputerów na przykład w Ameryce, czy, czy bodajże jest takie, tylko już nie pamiętam, nie powiem, dawno temu oglądałem tą stronę ich internetową, no to jest wielkości, no to by zajęło całą, no, całą powierzchnię muzeum techniki, albo nawet i, i więcej trzeba by było, żeby to ładnie wyeksponować, ale jeśli chodzi o takie żywe eksponaty, czyli te komputery, takie no 8, 16 PC i tak dalej. To znaczy tak, ja w ogóle no mam tu wizję swoją tej, tej wystawy rozbudowanej, no bo w tej chwili no, no, no, no nie dam rady. No, no właśnie to są kwestie te przyziemne, ponieważ są to rzeczy, na które się, pewne rzeczy się, mimo że sam jestem Dosyć mocno podbudowany trwałością tych, tych, tych sprzętów. No, tutaj w rozmowach z fachowcami wychodzi na to, no, że oni mówią, no, że są to układy scalone sprzed 30 lat, czyli sam tam no, te wszystkie elementy typu tranzystory są no, nie tak gęsto upakowane, jak we współczesnych plecetach. I z rzeczy no, są prostsza budowa, dłuższe działanie. A jeżeli jeszcze to było dobrze wykonane, i nikt tu złośliwości jakiejś nie będzie robił typu nie wiem, grzebał śrubokrętem na włączonym zasilaniu przy jakiejś tam szynie krawędziowej, to to, to to powinno wytrzymać. Jeszcze, jak to mówił mój nauczyciel od fizyki, powinno przeżyć mnie, no bo tam nie ma części mechanicznych, nic nie tego, no tylko wiadomo, no joystick, stacja dysków, no ale powiedzmy możliwości wczytywania Programów, no to są już. Um, technika poszła do przodu. Na przykład tam mam taką Amigę, tutaj padła mi stacja dysków, no to zamieniłem to na taki emulator stacji dysków na Pendrive'a i jestem teraz no. szczęśliwy, bo na pendrive'ie jest 16 GB, czyli mam wszystkie <śmiech> programy, co było napisane na Amigę i, i jeszcze, proble jeszcze pro i problem, problem jest rozwiązany. No. A wracając do tego, jak jakbym to widział, to znaczy, no oprócz tych sprzętów takich, no które no można udostępnić zwiedzającym bez większego takiego stresu, czyli te takie, które były produkowane w milionach sztuk, czyli Commodore, Atari. No, jeszcze można pod to podciągnąć ZX Spectrum. W rozmowach ze zwiedzającymi właśnie mówią, że brakuje im na przykład takiego czegoś jak jakiś na przykład kącik, nie tylko z grami, tylko na przykład, żeby się pobawić starym systemem operacyjnym, a było tego trochę nie tylko DOS. Były GEOS, CPM, jakieś różne OS-y do różnych przedziwnych komputerów. Mam tutaj na myśli, mam tutaj na myśli na przykład, żeby część ekspozycji była, znaczy żeby ekspozycja była taka ruchoma, to znaczy, żeby przez na przykład na miesiąc wstawiam jakiś komputer taki powiedzmy no. Można go tak nazwać rarytas typu, na przykład jakiś Apple, jakiś Macintosh. Yy, bo To raczej były komputery, no, dosyć rzadko spotykane pod strzechami polskimi, a były takimi sprzętami profesjonalnymi one jakoś tak przeszły tak sobie przez te lata 90., a były to wtedy komputery dosyć często używane, ale przez profesjonalistów do składu tekstu, do obróbki graficznej. No i one sobie teraz tak już tam gdzieś leżakują i właśnie sobie tak pomyślałem, że tu mogły być na przykład właśnie jakiś Macintosh, 2 na przykład ciekawy sprzęt, e, jakieś Macintosze, te takie, jak to się mówią, e, lodóweczki, czyli takie z tym e, zbudowanym małym, małym tym, tylko e, co tu jeszcze, różnego typu konsole takie mniej znane, bo Zwiedzający przychodzą i wszyscy mu pamiętają, co pamiętają. Pegasus, kartycz Contra, pistolet, kaczki i ja tak dalej. Ja od tego na poważnie zacząłem z no, chylami, więc... no, no właśnie tak. A ja na przykład wczoraj zdobyłem od człowieka bardzo sympatycznego, i nie, nie zdarł ze mnie, konsolę konsole marki Atari. Nazywa się Jaguar. Nie wiem. 64-bitowa, no. e, w ogóle. Co ciekawe była, no, włączyłem ją do tego, tak popatrzyłem na te gry ja mam trzy tytuły, tam mi dał kartę, z trzema tytułami i stwierdziłem. No, tak z nim porozmawiałem na początku, że to był, on zaczął mi opowiadać tam, no, że to był taki niewypał firmy Atari, że ona przez to, no, jak to się brzydko mówi, umoczyła w, w tym. Ja to tak włączyłem i mówię, kurczę, no, to, to jest grafika full, taka 3D. Prawda, ostra taka triangulacja tych, tych, tych, tych, tych, tych, tych, tej, tego, tego krajobrazu, ale to jest początek lat 90. -tych. I tak myślę, że no faktycznie to prze, oni, prze, znaczy za, za wcześnie, to było mm. za wcześnie. E, I na przykład tam taka gra komputerowa, checkered flag, e, czyli tak wyścigi samochodowe, pełen trójwymiar, mm. taki to oczywiście trochę bardziej kanciasty, ale tak myślę sobie, jak dla tamtych ludzi, znaczy dla ludzi znaczy żyjących, no, to i ja się do nich zaliczam, ale, i, i, ale że tak powiem, ta, ta, to podejście to jednak Lotus Turbo Challenge na Amiga, czyli znacznie prostszy, można powiedzieć uboższy, ale taki bardziej cukierkowy i, i, i, i przyjemny w, w obyciu, miły dla, dla, dla oka, no niestety wygrał. więc Ale jestem właśnie skłonny tutaj to przynieść, podłączyć i jestem ciekaw w reakcji, jak to ludzie, ludzie na to zareagują byle osób też rozpozna. Na pewno niewiele to, to, to, to rozpoznam w ogóle tą, tą konsolę. Na przykład, jeszcze wracając, co tu jeszcze? Zdobyłem też, o czym w ogóle to jest moje marzenie, komputery z bloku wschodniego tak zwanego. Czyli te wszystkie tak zwane z demoludów, czyli <śmiech> krajów RWPG, Nie. jak ktoś woli ładniej. Czyli Robotron, NRD, polskie komputery Elvro, Meritum, co tu mamy dalej, radzieckie komputery w ogóle nieznane i tu, uwaga, zdobyłem, pierwszy zdobyłem komputer Vektor 06 e, e, z kasetą, z pełnym oczywiście wszystko w cyrylicy i tak dalej, działa. E, muszę przebrnąć przez, przez tą, przez dokumentację i, i, i to, to, to zobaczymy, jak to tam, jak to wyjdzie, ale podobno to się da wgrać z tego, jest to bardzo ciekawa rzecz. Yy, jakieś bułgarskie klony Apple, yy, yy, czeskie, yy, czeskie komputery, no w ogóle no, by, było tego trochę, yy, a ten w ogóle to jest fajne, bo ten komputer, ten na przykład yy, ten komputer Wiektor, on był wyprodukowany w ZSRR, ale był produkowany w Kiszyniowie, czyli on jest <śmiech> tak naprawdę produkcji mołdawskiej produkcji mołdawskiej, ale wszystko działa i tego, no się. i, i, i to, to tego mi brakuje, żeby tu jednak ten aspekt, ja wiem, że ludzie, e, że ludzie bardziej tam większość to woli grać, ale no jednak ten aspekt taki, żeby tu e, bardziej kompletny, przyszedł, no? tak, bardziej, mhm. bardziej kompletny, to musi to być uzupełnione o, po prostu o takie no, bardziej profesjonalne zastosowanie komputerów i oprócz tego różne urządzenia peryferyjne, e, drukarki i głowę, które no jeszcze są używane, ale tego, moim marzeniem jest, chociaż znalazłem już w internecie, że do Commodore 64 było pióro świetlne, to jest w ogóle o, bajka, można sobie fajnie. rysować na ekranie. Też mi tego brakuje, z jakimś softem, możliwością tam wydrukowania Potrzebneś, tego. No da, to powinno tak przeciąć. właśnie tych, którzy lubią tego. Tak, marzeń jest dużo. Co jeszcze? Eee, reprinty, e, no bo nie chcę tutaj, wie Pan, e, z, z, z, z, z, no nie wiem, bo można byłoby nawet zeskanować bajtka i zrobić, nie wiem, taki ekranik i tam mm -hmm. przerzucać, ale to nie to. Mm. Kilka egzemplarzy skopiowanych, bo mam ich trochę w domu, ale on niestety na no, papier się rozsypuje i to trzeba by wydrukować, złożyć, spiąć tak jak to było i położyć, żeby sobie ludzie mogli to oglądać, rewelować. No jest tu, jest tutaj, nie wiem, połączenie nawet paru komputerów w jakąś taką mini sieć nawet, no nie wiem, dwa komputery ze sobą i już byłoby fajnie. No, no jest tych pomysłów, tylko to naprawdę jest, um, teraz dopiero dostrzegłem, że jest to no, no ciężka sprawa, żeby to raz, że zdobyć sprzęt, dwa, zaprzyjaźnić się z ludźmi, którzy się na tym znają, bo to trzeba no niestety fachowców do, do tego, żeby to i programistów, jakichś informatyków, którzy dawno temu się na tym znali, a jeszcze się znają. Naprawianie tego sprzętu jest o tyle, znaczy to, jak to się mówi, do wszystkiego, jak to Napoleon powiedział, że co, żeby prowadzić wojnę, potrzeba pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. No to, żeby prowadzić coś takiego, wtedy pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, no bo wtedy wszystko można naprawić, bo przeważnie jest tak, że jak ktoś idzie ze starym sprzętem do kogoś, kto naprawia, to on od razu Mówi, że to, że to się nie opłaca, to znaczy na takiej zasadzie, że przychodzi taki zawracacz gitary i mu chce wcisnąć, nie wiem, starą stację dysków do Commodore i chce, żeby on to mu naprawił, najlepiej za pół darmo, albo tam, nie wiem, za jakieś 50 zł. No ja zdaję sobie z to sprawę, więc ja już do tych ludzi przychodzę i takich... Yy, badam, badam, ich, yy, badam ich jakby to chęci naprawy. Oni oczywiście są, no tylko podejrzewam, że no to są... Nawet i telewizor naprawią i się znajdą tacy, tu, to jest wszystko do tego, tylko no, no niestety, no, nawet joysticki można kupić i wszystko, tylko to jest, no, no właśnie, ży, co żywego, no to, to, to niestety się zużywa, trzeba to wymieniać, naprawiać, no, więc... Ciągłe koło. Tak. Ale pierwszy krok już jest, no bo kiedyś to by, ogólnie rzecz ogólnie, byłoby nie do pomyślenia, żeby muzeum, nie wiem, znajdowały się takie eksponaty, że była cała wystawa, żeby na uniwersytecie można było badać gry na przykład, żeby można było w sumie zarabiać na tym niezłego kosztu, a to się wszystko, wszystko A nie, no zmienia. oczywiście, no, była Więc... to tak zwana, y, od początku no, była to taka rozrywka dosyć tak pobłażliwie traktowana, z taką lekką pogardą, nawet starsi, y, starsi tutaj goście w naszym muzeum czasami y, coś tu mówią, takie teksty w stylu, że no właśnie, że to przydałoby się coś, prawda, inteligentniejsze zastosowania gier, gier, kom, gier komputerowych. No, no ja właśnie dlatego chciałbym, chciałbym to, to wszystko, chciałbym, chciałbym to poszerzyć. No w ogóle moim marzeniem to było, żeby w tamtej sali, tam za, za, tutaj tego nie można oczywiście pokazać palcem, bo jest, nagrywamy tylko audio, ale m, te komputery takie no, te starsze typu, Legenda, K202, Odra, nie wiem, jakieś takie Elvro, te, te, te komputery typu mainframe z lat 70. na karty dziurkowane, na, na karty perforowane, jakieś, no... no, no jest to wszystko, tylko no, to jest kwestia... Tego ostatnio czytałem, ostatnio <śmiech> czytałem, że w Anglii restaurują komputer lampowy z lat 40. Na oryginalnych lampach, które gdzieś się jeszcze zachowały w pudełkach. Czyli można. Tak no, mają, tak. mają to uruchomić, ma to coś tam działać. Oby. Ja bym się nie e, tak. po pierwszych pięciu minutach, ale... Super. I od razu muszę powiedzieć, że bardzo nie lubię takich, to w internecie szczególnie tak zwanego hejtu, e, który potrafi przejawia się tym, a propos właśnie starych komputerów, przejawia się tym, że ktoś bardzo e, inteligentnie zapyta się, a po co? Uwielbiam to pytanie, a po co? Albo dlaczego? Albo po co, albo dlaczego, to się nie opłaca, a w ogóle to e, właśnie przeczytałem e, o człowieku, który pisze, co prawda nie, u, wiadomo, nie uruchamia, komputer MERA 400 czyli komputer na bazie e, e, zgodny z filozofią komputera K202 Pana Karpińskiego, no i ktoś tam napisał, że on pisze emulator tego i zaraz pierwszy komentarz, a po co, na co? Na co to komu? Nie szkoda czasu i pieniędzy. Ja mówię, no a jak ktoś chodzi w piątek na imprezę i się że tak powiem, brzydko mówiąc, zalewa robaka i, i, nie wiem, i rano go boli głowa, to jest to, okay, jest, wszystko, wszystko jest, to jest wszystko ok, A jak człowiek robi emulator starego komputera, to po co. I coś tworzy, tak, coś, i coś tworzy, co to jest do... na, na co tylko. Na na na tak, dlatego ja komentarze przykład nie czuję tam nigdzie. Yy, no właśnie komentarze to jest takie takie. Jeśli no... to w ogóle można komentarzem nazwać. To nie, to nie, to nie rozumiem. Nie, znaczy ja się spełnia. z tym nie spotkałem, ale, ale ja wiem, no, no to, że ja rozumiem na przykład, że ktoś się mnie, jak ktoś mówiłem komuś, że. Im, ja mówię, zbieram stare komputery. Nie rozumiem tego. Tam, taka, taka, nie rozumiem tego. ja od razu mówię, że e, ja nie rozumiem na przykład człowieka, widziałem na YouTubie, człowieka, który zbiera odkurzacze. To ja tego z kolei nie rozumiem. No mnie też ale, ale, ale, ale uwaga, ja tego sam bym nie robił, ale ja nigdy nie.. znaczy ja nie rozumiem to jako osoba, która tego nie czuje. Ale jeżeli ten człowiek to robi, to jest w ogóle najfajniejsza rzecz na świecie, bo po prostu ktoś się tym zajmuje. No to no, to na co? przykład jak tu mamy wystawę gitar. Mnie gitary osobiście no, nie interesują, ale człowieka, który zbiera gitary, no, to jest moim zdaniem no, genialne. Ge, ge, ge, tu mamy wystawę gitar e, firmy Defil, takiej firmy z lat e, znanej w, w PRL-u. Ja sam, no, no, nie ciągnie mnie do tego. A to jest człowiek, który zajmuje się mu muzyką i on po prostu no, czuje to, jednocześnie i jest muzykiem i, i, i zbiera te gitary, no rewelacja, tak jak ktoś zbiera odkurzacze, tak jak ktoś zbiera, nie wiem, porcelanowe sło słoniki, yy, nie wiem, szczoteczki do, do mycia zębów, bo, bo też, też tacy są, że, nie wiem, kolekcjonują, no, no różne są takie hobby, no, no, no to nas wyróżnia od, przepraszam, od zwierząt, no, no, tak, no człowieka. Bo, no. Gdyby wszyscy zbierali no. czy większość komputery, to by, no nie No to byłoby to było no. nudno, ja nawet, nawet nikomu nie mam tego, tego za zwykle. nie lubię takiego, takiego pogardliwego w stosunku do, do, do, do, do czegoś, że nie wiem, po co. No, gdyby jaskiniowiec cztery, tam parę dziesiąt tysięcy lat temu usiadł w jaskini i powiedział, a po co, no to a w zasadzie byśmy, byśmy, wsku, byśmy zostali na epoce kamienia upanego, no bo to też po co. No, no bo w ogóle byśmy się nie rozwinęli no, dalej, Oczywiście, że tak, no bo no, jest... no, po, po co, no, po co piramidy, po co akwedukty, po, po, po co drogi, po co, tras, po co po co samochód, w no, w no, no. no to tak jak słyszę czasami takie to Szczególnie tak starsze pokolenie czasami ma takie yy, ciekawe komentarze w stylu, że wszystko przez te satelity albo, <śmiech> <śmiech> a, albo coś takiego, no. tylko próbuje uświadomić wtedy starszemu pokoleniu, że jeżeli żyło na przykład przed wojną, no to yy, to, co dla nich wtedy było normalne, czyli na przykład parowozy, było z kolei takim satelitą dla ludzi z XIX wieku, kiedy buntowali się przeciwko kolei żelaznej i tak dalej, a nie wiem, a młodzi nie rozumieją starych, którzy pracowali na komputerach z dyskietkami, a starzy nie rozumieją młodych, bo oni się bawią smartfonami. To jest taka jałowa No Tak zawsze było, jest i będzie, tylko niech jedni drugim po prostu nie przeszkadzają. Moim zdaniem, nie, nie, nie. Znaczy, jeżeli nie finansowo, to nie chociaż tak nie przeszkadzają, no e, nie, nie przeszkadzają w takim, ich, w takim hobby. No, to tak jak na przykład no, kolekcjonerzy starych samochodów, no, no, no, z, z, a jest im na przykład mój brat, który, który zbiera, ma trzy maluchy, trzy polonezy, traki, je restauruje i tak dalej. No, ja też tego nie rozumiem do końca, nie, nie, znaczy, lubię to, ale sam bym się tym nie zajęła. Na przykład się tym no nie, tak, nie, tak. nie każdy ma swojego każdy, bzika. Każdy i... ma swojego bzika i dobrze, że ma swojego bzika, niż nie ma bzika, bo, bo wtedy różne rzeczy mu do głowy przychodzą. jest nudno <głos> i, i smutno. A jak masz właśnie, jakie jest Twoje podejście, no bo mówimy cały czas o, o grach no, mhm. trochę z innej epoki, a do tych współczesnych? Czy konsolowe, tabletowe, smartfonowe to mhm. Cię interesuje, czy. Po prostu zajmujesz się tylko. E, powiem tak nadrawiam, nadrabiam zaległości, ponieważ moja edukacja mm, gamingowa skończyła się na.. E, aliens vs. Predator 1, czyli co produkcja z końcówki e, lat 90. Bo tam pamiętam, że jak się włączało bo 99. czyli no tak powiedzmy z przełomu tysiącleci. I Medal of Honor 1 e, I co tam jeszcze? Jakieś takie. To w zasadzie wszystko. Tak stanąłem. Potem już jakoś mi się nie chciało grać. No. Znaczy ja bym chętnie wciągnął się w jakąś grę typu taką... Żałuję, że nigdy się nie wciągnąłem... Nie, znaczy wciągnąłem się tylko to było no, w czasach, kiedy miałem na przykład e, kiedy zakupiłem Amigę 500, ale to już, było, to już było w liceum właśnie wtedy, kiedy Amigi to już też lądowały w śmietnikach, a, a, a ja sobie akurat wtedy pojechałem na giełdę na Grzybowską i zakupiłem, no to taką dłuższy gier, co grałem, no to były, pamiętam, no Syndicate i Canon Fodder, no to takie gry, w które... No ale potem to człowiek nie miał, że nie miał czasu, no. no żałuję, że nie... Gdyby mieć drugie życie, no to chętnie bym w jakąś strategię, w jakieś takie właśnie tworzenie światów odkrywanie czegoś... No w to bym się zatopił, ale no to, to, to już jest no, no raczej trudno. No teraz zbieram my je sprzęt komputerowy i składam z niego tak żeby się inni cieszyli pilnuję tak, no, pilnujesz wystawy i pilnuję, i pilnuję wystawy Ale najlepsze jest to z grami że I o ile nie jesteś skażony wirusem jak najlepszej grafiki to one poczekają nie kompletnie będą kompletnie. czekały ile będzie zupełnie żył, zupełnie będziesz mógł zupełnie tego, kiedy będziesz chciał zupełnie, zupełnie już mi przeszł tego pęd do nowości i do, do tego bo to już no, stwierdziłem tak no Siedzą ci ludzie w tych korporacjach, za coś im płacą, ciężkie pieniądze, mają te laboratoria, no to muszą wymyślać. No, no to wymyślają, no to mieliśmy, mieliśmy nokie wielkości cegły, teraz mamy smartfony, no i, no i tak to będzie. Potem będziemy mieli, nie wiem, chip RFID w mózgu, który będzie służył za telefon, nie wiem, do jakiego to albo... Niedługo nas czekają te telefony, które będzie można zwinąć w rulonik i włożyć do kieszeni, no to, dlatego to, to się tam... Ja o tym usłyszałem od razu, widziałem na główek mężczyzna połknął swój telefon. No coś takiego, no czeka nas to, czekają nas takie, takie pewnie wynalazki. No, no, no, papier elektroniczny to się już dosyć głośno o tym mówi. Te wyś wyświetlacze na bazie jakichś tam organicznych tych, co, co tam próbują używać tych substancji świecących, co są u tych uświetlików, żeby jak najmniej prądu w ogóle, żeby najlepiej prądu nie używało, żeby na przykład otwieram gazetę, a tam mam wyświetlacz grubości, kartki papieru. No i czeka nas to na pewno. No. No, tak. Ten... Na szczęście to jest fajne też, że można, no, nazwijmy to, cofnąć się trochę w przeszłość. Tak, to jest, tak. I, tutaj, to i tutaj to jest w ogóle moje takie już w ogóle marzenie, bo tu usilnie się pytam fachowców i znawców tematu, kiedy dojrzejemy do takiej techniki, bo tak, jeśli chodzi o, mm, e, tak powiem, powrót, e, powrót taki z, z informa znaczy cofanie się w przeszłość, jeśli chodzi o samą tą warstwę informacji, to znaczy m, ten e, na przykład e, filmy, pro, oprogramowanie, no to już mamy to jakby załatwione, ponieważ przyszedł internet i nagle się to, co ja myślałem, jak byłem w liceum, że zbierałem dosłownie z namaszczeniem każdą dyskietkę, bo już myślałem, że to zniknie mi zaraz, nigdy tego nie będzie. To nagle się okazało, że jest wysyp tysiące stron z oprogramowaniem, które mogę ściągnąć. Mam odpowiedni kabelek, interfejs i mogę to normalnie załadować do Komodoro 64. To nie ma w ogóle problemu. Więc technologia w ten, w tym tego. Yy, moim, zna, moim na przykład marzeniem jest na przykład technologia taka, yy, gdzie będzie można na przykład starożytny komputer typu na przykład ZX Spectrum, te układy scalone. Ja nie mówię o emulowaniu czy jakimś tam yy, nawet zastępowaniu jakiegoś układu, układem, który jest tam, nie wiem, sprzętowo, jak to mówi się, logicznie zgodnym i można go... Nie. Ja mówię o takim czymś, że wyciąga na przykład w układ, przykładowo ZX Spectrum, tam był taki specjalizowany układ ULA, e, tylko wyprodukowany na, na zamówienie Sinclara przez firmę Ferranti, no i on był jako jedyny unikalny. Ja mówię, ja bym chciał, że była taka technologia, że ja po prostu go biorę, on jest jakimś tam sposobem, nie wiem, skanowany, nie wiem, robiony jego tam model w tym współczesnym komputerze, wrzucam to do drukarki jakieś 3D, i no, ja mi drukuje dany układ i sobie mogę wydrukować stary komputer, tak jak, tak jak był, no to, to już będzie kwintesencja, kwintesencja, znaczy to, to jest moim takim marzeniem, żeby ta, taka technologia powstała, żeby można było te wszystkie retro e, urządzenia elektroniczne po prostu kopiować, bo na przykład ze zbroją średniowieczną, no to mamy nie ma już teraz takiego problemu, to można kowal przychodzi, można wykuć, damy radę. No, samochód można wyklepać, silnik odlać, to ten, ale na razie jeśli chodzi o tą starożytną elektronikę, no to to już jest taki problem. No, tak, ciągle jest pęd do nowego, mocniejszego, i tak, ciągle a pęd, nie pęd do nowego właśnie i, wstać. I, i, I to jest właśnie taki no, no, no, delikatny problem, chociaż no, jeżeli coś można było wyprodukować 30 lat temu, to teraz chyba no, to, to powinno bym, być prostsze. Znaczy, to oczywiście nie jest problem, tylko problemem są jak zwykle pieniądze. No bo wiadomo, że jeżeli bym zamówił w jakiejś firmie, miał takiego hopla i był, nie wiem, szejkiem arabskim i zamawiam układ ula w ilości miliona sztuk, czy tam, nie wiem, dziesięciu milionów, no to podejrzewam, że jakaś fabryka w Chinach by to wykonała, no nie ma problemu, przywięźliby mi to. No tylko to jest taki problem, że no potrzebuję tego kilka na przykład sztuk, a, a, a a fabryka to lubi, żeby u niej zamówić od razu cały kontener minimum, prawda? Wtedy im się tak zwanie opłaca czy coś no tak. takiego. No to jest, wszystko jest do zrobienia, no tylko i oby było, i, tak. i oby było no bo, to, bo ten, Ja wiem, że tam emulatory i tego, ale to, to, to, nie, ja jest, to, to nie jest to. Ja bym chciał mieć tak właśnie kopiuję dosłownie z X spektrum takie jakie było. No. No tak, tak, jak, I, jak kiedyś nie wiem, książki przepisywali po prostu. no, no właśnie, potem, potem, potem, potem został wynaleziony druk potem tego i, i to jest. No, tylko no niestety ta, ta elektronika, no, jest takim yy, no, dosyć ciężką sprawą, bo to jest wszystko bardzo skomplikowane, no. to raczej tak nie można tego jakoś dać rzemieślnikowi, żeby tam sam, co nie wiem, nawet, yy, czy tam, nie wiem, zrobił replikę, jakiś, nie wiem, skrzypiec gitary, czy właśnie zbroi rzymskiego legionisty, no to z tym to raczej nie jest, z tym to raczej nie ma, nie ma yy, to nie ma problemu. No, mam nadzieję, że poczekamy. Drukarki 3D już są. Co prawda, drukują jeszcze takie rzeczy niezbyt skomplikowane, czyli ale. tego, ale to, to mam nadzieję, tak mi się marzy, wydrukować na przykład tych spektrumów, tak ze 20 i zrobić salę komputerową sprzed, e, sprzed 30 lat. Wydrukować do tego jeszcze magnetofony, kasety i, i w ogóle pełny Pełny pe, zestaw taki na świeżo, żeby to działało. Nie nie męczy ja, się. Drukarka jest nieźle. Ostatnio czytałem, że wydrukowano facetowi, który w jakimś wypadku brał udział, musieli mu kawałek klatki piersiowe usunąć żebra, To wydrukowano mu tam z jakiegoś stopu tytanu nowe żebra i tutaj kawałek mostka i mu to wstawili. Więc teraz tylko, że tak powiem, to już nie jest typ, jakieś tworzywa, plastiki, no bo to była mhm. jakaś mieszanka tytanu z czymś, no ale to jest pierwiastek, no metal można mhm. powiedzieć. Eee, ale już jestem sobie coraz bliżej, tylko jeszcze dodać ten element elektroniczny do tego. Eee, żeby... Znaczy, jeśli chodzi o medycynę, to ja mogę powiedzieć, że moim marzeniem będzie, jak będzie można wydrukować po prostu żywy organ i się, tak za nie okszamiać już z tymi plastikami tam, z tymi przeszczepami, które tam z, i tak dalej, po prostu idę, coś chorego drukuję, stawiam, z żywych, z żywych komórek, no to już w ogóle będzie chyba... No tak, to wtedy nawet czekanie dwumiesięczne na NFZ, to będzie warte, bo No <laughs> będzie tak, no to wtedy jest. będziemy mogli sobie poczekać, prawda, czy tam wyhodowanie, a podobno, znaczy, to już jest, znaczy, to już jest tak, że są próby na przykład z, z, e, wydrukowania, e, nie pamiętam, w każdym razie jest na przykład zamiast tuszu, e, zamiast tuszu po prostu e, zawiesina komórek macierzystych, czy coś tego, drukuje się i one potem Rosną w jakiś, nie wiem, na przykład fragment naczynia krwionośnego czy coś takiego, tak więc cuda, cuda. Tak więc cuda, cuda będą, no. ostatnio słyszałem o tym, e, o jakichś eksperymentach, że e, neurony z kory mózgowej szczura zostały odpowiednio no, przygotowane, one były żywe, e, położone na takiej specjalnej płytce, oczywiście to wszystko podłączone kupą jakiejś tam elektroniki do komputera. Na komputerze był symulator lotu, no i co, neurony szczura nauczyły się latać, no. <grymna> nauczyły się latać, no, moim zdaniem czekam, czekam, czekam, na takie, no, no fajne rzeczy nas czekają, no. takie wydaje, no. tak więc, ale warto, żeby przeszłość też była, nie, też była w jakiś sposób, no, podtrzymywana, podtrzymywana, odtwarzana właśnie. możliwość tego, bo to jest, to jest to jest wiedza, Podejrzewam, że w tych starych rzeczach tam są na pewno ukryte jakieś rozwiązania techniczne, które, e, które można byłoby pewnie użyć, tylko szkoda, że to no, ginie razem z, z, z tymi ludźmi, którzy to właśnie no, no, byli przy tym albo to budowali. To jest następny wątek taki, nie wiem czy ja tutaj już to, wspominałem, że tu spotykam ludzi, którzy właśnie przy tych starszych y, w starszych komputerach działali i, no, i ja się ich czasami pytam, bo oni zaczynają mi opowiadać, nie wiem, jak to pracowali tutaj, tu była dziurkarka, kart, tu była czytnik taśmy perforowanej tu się wkładało i ja tu pracowałem 20 lat przy czymś takim. No i ja się tego człowieka pytam, ale czy pan to gdzieś to zapisuje, czy pan to prowadzi jakąś kronikę, nie wiem, nagrywa się czy coś? I... No nie, bo ja jestem na emeryturze i mi się nie chce, bo nie ma kto tego. I no, to, to, trudno mi to, no bo to ja o tych ludzi biorę na namiary i w ogóle... I, no, to na przykład taki przykład, przyszedł tutaj Amerykanin i tak zaczynam, tak stoi, stoi, mówię tam, a ja programowałem na tych tam, Amerykanin, i mówię tak, na takim komputerze lampowym ramak ramak coś tam mi się obiło, już, ale to jakieś lata 50., no to koleś naprawdę ma jakąś nieprawdopodobną tam wiedzę, no bo jak w komputerach lampowych, no to tego. No i pytam się go właśnie, czy, czy, czy tam, czy Pan coś w ogóle pisze o tym, coś tego. No, a ja jestem tam na emeryturze, retired i on mi, no, ja on to już, no już mu się nie chce. Tak wielka więc, szkoda. No to wielka szkoda, jest no, trudno tutaj ogarnąć, yy, nie no, ja jestem Zaki. w stanie ogarnąć tego i jeszcze, jeszcze tego, co, co, prawda, co prawda nawiązałem kontakt Zami. na przykład y, z ludźmi, którzy pracowali przy komputerze K202, ktoś tutaj pracował przy jakimś zamie 21, no mam nadzieję, że znajdę czas i, i jakoś to się da zgrać, że będzie, będzie można chociaż nagrać, nie wiem, postawić kamerę. Ci ludzie będą tutaj przy tym komputerze będą mówić to, to, to, tak działało i, i, i, i tak dalej. No może, może, to się, może, może to się uda, może to się uda. Oby. Kolejna rzecz na oby. Zapraszam do współpracy. Okej, okay. ja jestem chętny, tym bardziej, że teraz... Ktoś jest tak podcastowo, niepodcastowo w Lublinie. Ja akurat tam mm -hmm. studiuję się, uczę, powstaje coś tak jak Centrum Badania Gier wideo i oni są też tacy otwarci na, na działania i tam w teorii ja mnie bardzo chętnie, zapraszali, ja bardzo, więc... ja bardzo chętnie bym się włączył do tego właśnie takim... Oczywiście gry komputerowe, no to wiadomo wszyscy... Znaczy jak się... historia gier komputerowych, to przeważnie wszyscy zaczynają od Ponga, e początek lat 70 latari że tam powstawiali parę maszyn, potem one się zatkały, bo tyle było wrzucanych monet i, i, i potem konsole, no ale zapominają, że coś było wcześniej, że na przykład była taka gra Space War, nie wiem, czy chociażby, to, tak. chociażby ja w 1962 to czy ja mam, bo, na, na two, komputerze PGP-1 wgrywana z taśmy dziurkowanej i, i to nie wiedzą, że była na przykład taka gra Tennis for Two analogowo na oscyloskopie, jakimś tam cudowne, cudowne, cudowne rzeczy. Że był na przykład pan Iwan Sutherland z MIT, który w 62 na komputerze bodajże, tu żeby mnie skłamał, TX2, skąd zrobił program Sketchpad. Grał pierwszy program, na którym po prostu się rysowało. Taki kadowski pierwszy program, łącznie z, z, z 3D to były takie kamienie milowe, tak, które dopiero, przesuły. dopiero... No bez nich nie, by nie, nie było tego dzisiaj. No nie byłoby, nie, no, nikt by nie, nie był... A ludzie są nieświadomi, no w ogóle, no. Dopiero ja, się interesować, zbierając komputery, e, przeglądając internet, no, a na przykład taka prozaiczna rzecz e, e, używane w programach graficznych spliny, czyli tak zwane krzywe Bezier'a, tak nawet nie wiedział, że był taki człowiek, który się nazywał po prostu Bezier i on pracował dla koncernu um, bodajże chyba albo do jednym z tych francuskich, Peugeot czy Renault, czy, nie, z Citroena. on był z Citroena, tak chyba z Citroena. I po prostu jemu zlecili w latach 70., żeby rozwiązał problem, jak, jak najłatwiej działać na krzywych w komputerze, no bo wiadomo, no, wpisywać równania matematyczne to trochę trudno, ale tutaj jak zrobić, prawda? No i ten, ten system, prawda, że mamy wierzchołek krzywe i tam mamy taki, mamy taki odcinek, którym możemy tą krzywą manipulować, no to okazuje się, że to jest Pambézier. No. Cieniowanie Fonga na przykład, e, cieniowanie Gorauda, no to są wszystko, to są właśnie takie rzeczy, które tam ludzie gdzieś tam to słyszeli, ale na przykład nie wiedzą, że to byli fizycznie ludzie, którzy żyli niedawno, żyją do tej pory, to e, samo, nie zrobiło, te samo czy... się nie zrobiło, e, e, to w ogóle zahaczamy o niesamowitą rzecz w ogóle na no, tą samą grafikę komputerową jako, jako taką, jakie to w ogóle przeszło nieprawdopodobne koleje, e, jak na przykład wyglądało, jakby ktoś zobaczył, jak e, wyglądało tworzenie, na przykład taki przykład, no, sekwencja animacji 3D, w filmie Gwiezdne Wojny, y, Przelot, znaczy to, to nie był przelot, tylko bo tam było w, w samym filmie, jako tej akcji w filmie, to było na modelach, ale tak. tam był taki moment, kiedy y, przed atakiem odprawa jest y, tych tych rebeliantów, co mają za chwilę zaatakować Gwiazdę Śmierci. I tam jest taki e, pokazane, m, jakby na komputer, komputerowy, trójwymiarowy, gdzie mają zaatakować. No i to jest wszystko pokazane, można sobie ładnie obejrzeć, e, obejrzeć w Internecie, jak ten człowiek e, najpierw, e, jak to się ładnie wtedy mówiło, e, był zbudowany tam chyba kilka modeli, e, takich jakby ścianek tego, e, e, i on to potem digitalizował. Przenosił to do komputera i tam w tym takim kadowskim programie pokrętłami to ustawiał w ogóle niesamowite. I potem jak zrobił już tą animację, to animacja była zgrywana na taśmie filmowej, więc w ogóle to jest kosmos. No. Także jeszcze nie widziałem. To naprawdę Larry Cuba to bodajże taki człowiek mu się nazywał Larry Cuba i on tam tłumaczy, jak to właśnie, jak to robił, jak robił tą animację. Genialne. No. Na przykład o ludziach, którzy byli zatrudnieni przy filmie Tron który swego czasu o mały włos nie doprowadził do bankructwa Disneya, bo, bo się tam nikt nie wyrabiał, z, jak, oni to, jak oni robili animację komputerową, nie, nie mając żadnego podglądu, to co teraz jest normalnie, że robi się to podgląd, animacja, tak, na bieżąco, a wtedy oni musieli sobie to wyobrażać, a, a, a tu w komputerze wpisywali ciąg cyfr, ko, komentką. No nie, no to w ogóle są nieprawdopodobne rzeczy, no tego wszystkiego, oczywiście brakuje, żeby to, żeby to no, dorwać gdzieś po prostu. Eee, nie wiem, czy w ogóle to, te takie rzeczy to w ogóle gdzieś tam jeszcze funkcjonują, żeby to można było gdzieś ściągnąć i to żeby działało, no nieprawdopodobne. No, to też się wiąże z finansami. No to też się wiąże z finansami. No, ale to, mówię, no mówię, brakuje nam takiego, e, jak to kiedyś byli tacy E, takie wielkie rody magnackie, ale takie oświecone w dobrym tego słowa znaczeniu, na przykład, no nie wiem, hrabia Osoliński, który pobudował bibliotekę po prostu, no takich nam brakło. No, no, że... Może e, jakiś szejk się znajdzie. E, znaczy, no bo, znaczy, o, to musi być niestety człowiek z naszego, znaczy człowiek, który któremu no zależy tutaj no w, tym, w tym rejonie geograficznym jakby to powiedzieć, no, no zadziałać i on by był skłonny wyłożyć jakieś, jakieś finanse. No wszystko, coś, jest możliwe. no wszystko jest Zobaczmy możliwe. Zobaczmy jak wszystko jest możliwe, daleko wszystko jest możliwe, a, a jest to to. No bo z przykrością muszę powiedzieć, że no ja rozumiem, bo mam brata, który jest na Akademii Sztuk Pięknych, robi doktorat, maluje i wszystko. Ja wiem, że sztuka tak zwana z jakiegoś powodu jest no, jakby ktoś to tak obejrzył, jest, jest lepiej traktowana niż na przykład zabytki techniki. No jest, jest. jest. Więcej pieniędzy się znajduje, prawda. Więcej pieniędzy na Caravaggia się znajdzie niż na przykład na, na nie wiem, na no jakiś wynalazek techniki, prawda, niż na przykład, nie wiem, e, zapomnianą lokomotywę, która stoi i niszczeje na jakiejś... Z, w gromada zapaleńców ją wyszukuje i błaga, żeby ją na Ja to wszystko rozumiem, że Caravaggio wielkim człowiekiem był, jak Leonardo da Vinci i, i, i El Greco i tak dalej, no ale... Ale... Historia ludzkości to nie tylko obrazy, prawda, ani freski, to jeszcze są, to jeszcze, to, to jeszcze są te proza, prozaiczne urządzenia techniczne, no. A, one, a, a zauważam, że technika ma niestety taką przykrą, znaczy jest tak traktowana przez ludzi, że oni, znaczy ogół społeczeństwa w ogóle traktuje coś technicznego jakoś coś, co po prostu jest, Narzędzie, tak? Jako narzędzie, które jest, potem się wyrzuci, przyjdzie następne, żadnej refleksji, tak. żadnej, żadnej refleksji i tylko jest obrażone, że na przykład strona się za wolno ładuje, czy nie wiem, że odkurzacz nie działa, bo ja, jak to mówię, bo ja za to płacę. Na no i to jest przykre i dlatego właśnie no, no, no, no, no, no, no, na historię techniki powinno być, wbrew pozorom, no, to, no też powinny być... Też, no też jakieś środki przeznaczone, bo, no bo to jest to no jakby nie było no, no to jest część kultury, to jest część kultury integralna, część tak kultury. integralna. No, no, to, że, to. Że, dlatego, no cóż, no mam nadzieję, że, że, coś, że coś powinno się ruszyć, no przynajmniej, przynajmniej z tego co wiem, no, no w krajach tak zwanych zachodnich, no jest to, jest to, no, tam są muzea techniki, no tam są rozbudowane także że, tutaj no, jest, znaczy, no, jest, jest, to po prostu lepiej podane, no, jak są pieniądze, no, to wiadomo, no, no zobaczymy, no. ja, nie wiem, kogo tu można było, do kogo tu można byłoby iść, żeby ten... Chyba no? do wszystkich trzeba Trzeba, trzeba by do wszystkich iść, i do ministerstw, i do jakichś bogatych ludzi, i do tego, no bo, bo nie oszukujmy się, muzeum jest to taka instytucja, która no nie zarabia na siebie, no, to jest instytucja, która... No, która musi być w jakiś sposób dotowana, oczywiście może lepiej lub gorzej sobie radzić samemu i tam brać pieniądze, też no, ale, więc, nie wiadomo ale, bilet ale, ale bilet nie może kosztować prawda, no, 100 zł, tylko musi kosztować tyle, żeby ludzie w ogóle chcieli wejść, a, a koszty już takie, prawda, prozaiczne koszty utrzymania, no, no, a do tego jeszcze, nie wiem, no, reaktywacja jakiegoś zabytku. Oprócz tego to w tym muzeum to jest w ogóle kupa genialnych takich wynalazków, które, które ja uważam, że powinny chodzić i w ogóle powinny być na bieżąco jako działająca ekspozycja, bo na przykład stare maszyny, do te tak zwane, jak to się nazywa, linotyp, czyli ten skład druku taki hmm. mechaniczny, gdzie tam pan stukiwał, czcionki spadały, to wszystko na jakieś koła zębate, łańcuchy podłączone do maszyny parowej, no rewelacja. A, a ja to widzę, że to w zasadzie no, jest tak zrobione w, w takim że to mogłoby jeszcze spokojnie tu nawet funkcjonować ku cieszy zwiedzających i, i, i w celach jakichś edukacyjnych i temu i to krzywdy, krzywdy by się temu nie, nie stało, bo to jest zrobione po prostu, to jest kawał żelaza, po kawał żeliwa, metalu, odlany i tego, to tego nie nic ma. co nie zepsuć się zepsuć. No nie ma co się zepsuć, no a jak nie, no to od biedy można byłoby dotoczyć, czy tam nie wiem.. Yy, oddać do. Nie wiem, zrobić model 3D i wydrukować, czy tam nie wiem, CNC. Maszyny są do tego. I... Tak więc, no no, no, no, no tak zawsze jest, jest potencjał, ale. Jest potencjał, a zwłaszcza, że no, my, jako naród, doświadczony tyloma klęskami, yy, yy, gdzie po prostu co, co było, z, moja rodzina była też tak właśnie. Co, co, co zbudowali to przyszła jakaś wojna, potem odbudowali, przyszła następna wojna, potem, a potem przyszedł komunizm i, i, i znowu użeranie się z jakimś chorym systemem, no, no, no i to tak wszystko wygląda. Dlatego my tu w Polsce powinniśmy dbać o zabytki techniki, w ogóle no, znaczy o wszystko co u nas zostało, no, no 10 razy mocniej Bardziej. niż ten. No. Tu dla przykładu dam na przykład, przykładu dam Anglii, w której byłem, no akurat, ja nie należy, akurat tam wyjechali, zatem za zostałem w Polsce, nigdzie nie wyjechałem, ale byłem w szkole języka angielskiego tam w latach 90. i to, co mi utkwiło w pamięci, jak się akurat jechałem tam z, z tego, z, z, z, bo to z promem do Dover i z Dover tam do Hastings, tam była ta szkoła i jechałem przez tą, przez ten krajobraz taki wiejski, ichniejszy, ten angielski, krajobraz jest poprzecinany e, tymi e, torami i kolej wąskotorowych. no bo to był kraj pierwszy ten i przejeżdżam, stacyjka jakaś taka, po prostu jak z obrazka. A u nas obok mnie e, były, loży, ważyły się losy e, kolejki Piaseczno-Nowe Miasto nad Pilicą, taka jest kolejka wąskotorowa. I, i, i dobrze, że powstało jakieś towarzystwo, bo byłoby po prostu to zdemontowane i to, poszło by wszystko na zło. No, no coś, co ma tam, nie wiem, 100 lat, byłoby tego. Tak. No i tak ze wszystkim. No, no, e, Warszawa wyburzona w 70%, przychodzi deweloper i, i, i on, e, ledwo coś z tej przedwojennej Warszawy zostało, a on przychodzi i wyburza jakąś przedwojenną kamienicę. Dla no, no, mnie to jest po prostu niepojęte. No, no, no, no, no, no tak, pa paranoja, a, a może sobie gdzie indziej coś pobudować. No. Miejsca jeszcze jest. Nie, on musi tutaj zburzyć coś i, i, i no, tak ktoś na tym zarobić, tak. to się a wszystkie, a wszystkie stolice, te, te, no, te, przynajmniej to co ja wiem, na przykład Londyn, nikt nie wyburza chyba tego starego Londynu, tylko jest nowe city, no, czy nie wiem, Paryża tak. nikt nie wyburza, tylko buduje nową nową jakąś tam e, nie wiem, dzielnicę finansową i tak, a tu jak coś się zostanie, to już krążą wokół tego... Ludzie, którzy. No, a ja uważam, że można i dobrze zarobić, i zabytek zostawić. No tak, i wszyscy, wszyscy powinni być zadowoleni. To, no, to wymaga to powinien... wysiłku. I no tak, no, a wiadomo, najlepiej coś poczekać, aż się zniszczy, i, I wtedy. No, no, tak, no, to no jest ale zresztą w, w negatywne strony. No, nie, a no to jest nie, Pozytywnie. No, no, no, po, po, w miejscu, gdzie festiwal pixelosa, gdzie od, odżywają mhm. wspomnienia. Dla mnie, no ja nadrabiam na przykład wstecz, bo ja jestem od tego pokolenia, gdzie zaczęło się od Pegasusa, raz kiedy gdzieś jeszcze u kolegi z Atari miałem coś wspólnego, ale zacząłem od Pegasusa i do współczesności, tylko już na przykład w tych tabletowych, smartfonowych grach ja już się trochę gubię, bo dla mnie to nie mają tego czegoś, a przynajmniej nie trafiłem na takie, które mają. Ale ja się uczę wstecz, na no, przykład schodzę właśnie pięterkami sobie coraz, coraz bardziej w dół i takie właśnie... E, miejsce dla mnie, jak przyszedłem tutaj, to poczułem się jak w domu, na takiej zasadzie od razu, że wreszcie trafiłem we właściwe miejsce <grym <grym dla siebie, e, gdzie, gdzie czuję się swobodnie i otacza mnie to, co ukształtowało mnie w pewien sposób, co mnie dalej kształtuje, co ja też staram się szerzyć, żeby no, ludzie zmieniali trochę pogląd. W grach jest element rozrywki podstawowy, tak jak było z kinem, tak jak było z książkami, ale jest i coś więcej poza tą rozrywką, coś co właśnie, no, tak, Półpołet jest karmi duszę, coś co, okay. coś, co zostaje w człowieku i właśnie na takiej samej zasadzie jak wspaniała powieść, jak wspaniały film, wspaniała rozmowa, chociażby czy wspaniały ludzie. Bardzo się cieszę, że mi się udało załapać i po prostu jestem tobie bardzo wdzięczny za to, że poświęcasz się. Bo to inaczej się nie da poświęcasz swój czas, poświęcasz swoje życie i przy okazji coś z tego czerpiesz. To no, zarazem mam nie mówię nadzieje, o pieniądzach, tylko No mam się mam nadzieję, że mam, nadzieje, że, że mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie dalej, no bo coś się mówi, ro, rozmowy trwają. <laughs> rozmowy trwają. Eee, no i zobaczymy w, jakiejś to, w jakiej to formie ma, bo to ma być dalej, tylko no nie jako pikseloza, tylko jako coś innego. No, i, no. no jak zwał, tak zwał jak, jak, zważył, bo... jak zwał tak zwał, no będzie to będzie to ja tam swoje propozycje przedstawiłem no i zobaczymy. No. Uważam, że, że taka, że taka rzecz, yy, rzecz będzie, zważywszy na to, że już yy, yy, nie wiem, czy to jak tam idzie, yy, twórcy gier w ogóle niezależnych i tak dalej mają w Warszawie wybudować Muzeum Gier Wideo. Czy jest takie coś, taki plan? Jest? Tylko, że ono gdzieś ma być tam na... Nie wiem, czy też lokal mają, czy coś, na przykład ma być chyba na Pradze, czy coś, tylko właśnie... A no, by tylko nic nie burzyli. Eee, nie, no jak... to chyba raczej nie tak? powinni burzyć, nie, nie, no to nie będzie tego, tylko wiadomo, no m, gry, m, Muzeum Gier Wideo no z samej za założenia, no będzie prawdopodobnie przedsięwzięciem bardziej nośnym finansowo, to tam... No ja właśnie zważywszy na to, że tutaj, no jesteśmy w Muzeum Techniki, no właśnie chciałbym, chciałbym właśnie, że oprócz gier no właśnie te pokazanie jak to, do czego jeszcze komputery mogły służyć no i zobaczymy no, no, jak to jest jak to na tyle duży, że oczywiście, to się znaczy ja, przecież, ja w, ogóle, więc... w, ogóle, w ogóle z Muzeum, Muzeum Gier Wideo zupełnie nie uważam za żadną konkurencję wręcz cieszę się, że w ogóle coś takiego tak jakby dopełnienie co, obrazu oczywiście, nie? to coś takiego, coś takiego będzie no, i, i to będziemy się uzu. Będzie to jakieś takie uzu tak, uzupełnienie. No ja tutaj mam nadzieję, że da mi się jakieś właśnie, e, właśnie bardziej takie jeszcze doda dodać tu użytkowe zastosowanie komputerów. Tu tutaj taka dygresja bardzo mi śmieszyło, e, takie, kiedy było takie dzielenie programów na programy, tak zwane gry i programy użytkowe. Tylko e, zastanówmy się, co było najbardziej użytkowe, No, no było właśnie, najbardziej tak. gry. No, <laughs> była kaseta, która użytki. Ja mówię, tak. jakie użytki? Jak, Jak jakie użytki? Tak, użytki. Kto używał użytki? No. No, Dobra, powoli że schodzą się ludzie, bo słyszałem, tak. no, że około tutaj 16 będzie, będzie, będzie poważniejsze towarzystwo tak. przyjdzie, także bardzo Ci dziękuję i za ciężką pracę i za rozmowę. W świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.